Czytajmy kilka kolejnych wierszy do naszego rozważania. Ewangelia Łukasza, szósty rozdział, od dziewiętnastego wersetu. A cała Rzesza pragnęła się Go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. A On podniósłszy oczy na uczniów swoich powiedział Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni.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 i słońcem to każdy chce się ogrzać właśnie Pan Jezus jest kimś takim kiedy właśnie to jest jak yy, słońce, które każdy człowiek chce wyjść i się ogrzać ale jest jeszcze czymś więcej, bo dlatego, że jeszcze ma miłość i ta miłość Jego nie była tylko taka, która głaskała ludzi, ale też im mówiła prawdę bo tutaj te następne wiersze mówią nam o tym, że On z jednej strony mówił błogosławieństwo, ale z drugiej strony mówił i prawdę do tych, którzy faktycznie potrzebowali napomnienia albo też nagany. Cała Rzesza pragnęła się Go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. Tutaj widzimy generalną zasadę Pana Jezusa, który powiedział, że yy, nie przyszedł wzywać do pamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników. A któż nie jest grzesznikiem, jak wszyscy ludzie na ziemi. Tylko niektórzy uważają się za sprawiedliwych w swoich własnych oczach. Ale nie ma takiego, kto mógłby stanąć przed Bogiem i powiedzieć ja nie zgrzeszyłem. I dlatego uzdrawiała wszystkich to Pan Jezus może tylko uzdrowić każdego, kto do Niego przychodzi. Dlatego, że On umarł za grzeszniku. Oczywiście tu jest mowa o tym cielesnym uzdrowieniu, ale możemy tutaj widzieć właśnie to duchowe uzdrowienie. Bo co z tego, że człowiek jest uzdrowiony na ciele? Jeżeli na duszy właśnie jest chory, jest to dusza ma problem to właśnie dusza, która jest nieuratowana pójdzie na wieczne potępienie i cóż z tego że ktoś jest zdrowy na ciele ale właśnie na duszy szkodę poniosł tak jak w innym miejscu Słowo Boże mówi na temat nauczania Pana Jezusa. Pan Jezus w różnych okolicznościach nauczał. Czy szedł z uczniami, czy był w łódce, czy do tłumów, czy na osobności jest napisane nauczał jak to miał w zwyczaju. Czyli miał to na sercu, żeby mówić prawdę Bożą. I jego nauczanie, myślę, że można by to tak streścić, z jednej strony, kim on sam jest, po drugie, co zrobić, żeby mieć życie wieczne, po trzecie, jak żyć, i po czwarte jego wypowiedzi prorocze sięgające przód. Myślę, że z tych wymienionych punktów to najsłabiej znamy tak naprawdę to, co dotyczy codziennego życia. Ponieważ jeśli chodzi o to, kim on jest, często to mówimy i myślę, że jesteśmy utwierdzeni. Co do tego, jak osiągnąć życie wieczne, nie ma ani jednego wśród nas, który by tego nie wiedział. Jeśli chodzi o wypowiedzi prorocze, często do tego sięgamy. Natomiast jeśli chodzi o codzienne życie, wydaje się, że ten temat jest najmniej, jak gdyby, omówiony. Niektórzy też robią ten błąd z nauczaniem Pana Jezusa, że próbują to w jakiś sposób zaszufladkować i tym samym osłabić. To znaczy, mówią: To nie dla nas. Mówi się, niektórzy mówią, że kazanie na górze od piątego rozdziału Ewangelii Mateusza, czy tak jak tutaj to mamy przedstawione w tym urywku że to dotyczy tylko Żydów niektórzy mówią, to dotyczy tylko tych, którzy są w tysiącletnim królestwie a może tylko tych, którzy są w milenium tak jakby to nie dotyczyło chrześcijan to co Pan Jezus mówił a jednak sam Pan powiedział kto mnie miłuje moich przykazań przestrzegać będzie. To nie jest ani do Żydów, ani do tych, którzy będą żyć za tysiąc lat, tylko do tych, którzy teraz uznali go jako tego Mesjasza, jako tego, który przyszedł od Boga, jako to Słowo Boże. A więc także i dla nas. Niektórzy mówią, że to jest tylko duchowe wyjaśnienie zakonu na przykład. To jest po prostu takie duchowe spojrzenie na przekazania w Starym Testamencie. Ale jeśli przyjrzymy się temu, to na przykład apostoł Paweł cytuje słowa nauczania Pana Jezusa w dziejach Apostolskich, 20 rozdział 35 wiersz i mówi, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Jak to nasz sam Pan powiedział. I to nie mówił, że to będzie kiedyś, albo to dla Żydów, czy coś w tym rodzaju, po prostu. To było słowo, które On sam spełnił w swoim życiu. To, co Pan Jezus, czego Pan Jezus nauczał, to nie było tylko duchowe wyjaśnienie dziesięciu przykazań. To było nauczanie dla tych, którzy uznali Go jako Pana, Zbawiciela, czy też Króla, który miał przyjść. Jeśli również zadamy sobie ten trud, a myślę, że to jest bardzo fajne zajęcie dla tych, którzy czytają Biblię, to chciałbym Was wszystkich zachęcić do tego, żeby konkretne zdania z nauczania Pana Jezusa, czy to z tego fragmentu Łukasza, czy też z Ewangelii Mateusza, gdzie jest powiedziane błogosławienie, błogosławienie, błogosławienie, żeby poszukać w listach na przykład, gdzie dokładnie to samo ta myśl jest oddana. Stwierdzimy, że to, czego Pan Jezus nauczał, to nie jest nic innego, jak to, co później apostołowie nauczali, pisząc. Jest to to samo nauczanie i to samo duchowe, duchowy sposób postępowania, którego Pan Jezus nauczał. I jak sam apostoł Paweł pisze, wszędzie, w każdym zborze. Pan Jezus, przepraszam, apostoł Paweł był naśladowcą Pana Jezusa i mówi, bądźcie naśladowcami moimi. Myślę, że to jest takie wyjście naprzeciw, bo się wydaje, że taki wielki wzór to jest nie do osiągnięcia. Ale jeśli jest taki wzór człowieka, który mówił nie czynię to, czego chcę, ale to, czego nie chcę, to można powiedzieć, że za takim człowiekiem można iść i go naśladować. A on naśladował Pana Jezusa, który żył tak, jak mówił. I teraz, jeśli spojrzymy na ten fragment od 20 wiersza do 36, no i dalsze oczywiście także, to możemy powiedzieć, że nauczanie Pana Jusa można by streścić w ten sposób, że oznaczało to gotowość na zaparcie się samego siebie, czyli wzięcie krzyża, gotowość na poniesienie straty, Gotowość na cierpienie, gotowość na yy, wybieranie tego, co duchowe, a nie tego, co materialne, i tego, co wieczne, a nie tego, co tymczasowe. Można powiedzieć, że to wszystko jest wbrew temu, jacy z natury jesteśmy. Bo gdyby napisać takie antykazanie na górze, to wtedy by można powiedzieć, tacy jesteśmy. Albo taki jest człowiek po prostu. To, czego Pan Jezus nauczał, jest wbrew naszej przyrodzonej ludzkiej naturze. Tacy nie jesteśmy. Tacy dopiero stajemy się, kiedy chcemy naśladować Pana Jezusa. Widzimy w tych pierwszych słowach Pan Jezus podniósł oczy na uczniów, a więc na ten zalążek Kościoła spojrzał na swoich i mówi e, błogosławieni e, ubodzy, czy dalej e, którzy teraz łakniecie a więc wy którzy teraz płaczecie, a więc wy on to mówi do uczniów nie mówi do tych, którzy gdzieś tam kiedyś będą żyć mówi do nich, wy spojrzał na uczniów i mówi wasze jest królestwo Boże czyli ci, którzy byli może przestraszeni. Byli w małej grupie. Byli, e, można powiedzieć, znienawidzeni przez tych uczonych w Piśmie. E, ale właśnie do nich mówi, wasze jest Królestwo Boże. I nie wdałem się w szczegóły, bo nie chciałbym za dużo powiedzieć. E, to jeszcze ogólna myśl, do tego Królestwa Bożego. Królestwo Boże to jest sfera, gdzie uznaje się Boga i Jego Słowo, Jego władanie, tak jak Królestwo Niebios. Niebo zarządza ziemią. Jeśli poddajemy się temu Bogu, który jest władcą tej ziemi, właścicielem, wtedy to Królestwo Boże jest. Pan Jezus sam powiedział, Królestwo Boże jest wśród was, bo On sam był obecny jako jeszcze ten Król, ale który jeszcze nie objął panowania. Czy Królestwo Boże, można powiedzieć, równa się Kościół? Nie. To są dwie, można powiedzieć, dwa zbiory, chociaż mają część wspólną. Królestwo Boże, można powiedzieć, było, kiedy Kościoła jeszcze nie było. I również Kościół będzie zabrany z tej ziemi, a Królestwo Boże dalej pozostanie. Więc w pewnym momencie jest to wspólne. Natomiast nie jest to to samo. Królestwo Boże też, czy takie Królestwo Niebios, zawiera w sobie elementy dobre i złe, tak jak te panny, głupie i mądre, czy też pszenica i konkol. Natomiast ta wewnętrzna część tego Królestwa Bożego dotyczy tylko tych, którzy są sprawiedliwi w oczach Boga, czyli tylko ci, którzy są z, nowo, z nowa narodzeni.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 I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą. Od najmniejszego, aż do największego z nich. też łaskawy będę na mnie prawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Więc oni już będą mieli to przez Boga włożone w serca. Nie będzie to nauczanie im w jakiś sposób przedstawiane, przypominane, bo już nikt nie będzie uczył drugiego w tysiącleciu. Natomiast tutaj jeszcze z 19 wersetu jest ciekawa rzecz. A cała Rzesza pragnęła się go dotknąć. Dlatego, że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Natomiast podobny fragment mamy w Dziejach Apostolskich też spisany przez Łukasza. Piąty rozdział, trzynasty werset. I tu jest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 Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Więc częścią wspólną jest to, że wiedzieli, że tam jest moc Boża, przynosili chorych, ale równocześnie nie przyłączali się już w dziejach apostolskich, bali się. Czyli tak widać, że o ile do Pana Jezusa się wszyscy garnęli, o tyle już jeśli chodzi o Kościół, później ten efekt taki był, że no, to już było po ukrzyżowaniu i widzia, widzieć można było, że dopiero jak ktoś naprawdę się nawrócił, był w stanie tą barierę przekroczyć. To już było widać, że to nie jest tak za darmo. Tak? Czyli jeżeli się przyłączysz do chrześcijan, no to czekacie srogi gniew świata, A nie mówię o tym przypadkowo, dlatego że to od 20 do 26 wersetu też to widać. I potem też widzimy 19 rozdział dziejów, Od 10 wersetu działo się to przez dwa lata: także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć słowo Pańskie. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. I tutaj widać znowu taki efekt, że każdy, każdy kto miał kontakt z tą spustką, czy z cieniem Piotra, czy biorąc pod uwagę tutaj właśnie nasz kontekst główny, gdy Pan Jezus był na ziemi, że moc z niego wychodziła i uzdrawiała wszystkich, niezależnie od ich stanu duchowego, czy oni byli wierzący, czy niewierzący. Wystarczy, że ktoś za nich wierzył, tak jak widzieliśmy, ten, co był zniesiony przez czterech przyjaciół. Nie wiemy, jaki był stan tego, który leżał na noszach. Wiadomo, że tych, co przynieśli go. Nie wiemy, jaki był stan córki Syrofenicjanki. Wiemy, że Syrofenicjanka prosiła o zdrowie córki. I to właśnie widać, że jeśli to jest prawdziwa moc Boża, to ona nie ma żadnych barier. Ona od razu działa, nie ma żadnego ludzkiego wysiłku w tym, żeby ona zadziałała. Wystarczy się do niej przybliżyć. I ten od wersetu 20 do 26 widać okropny kontrast z tym, co my mamy na co dzień. Bo przecież w naszych takich codziennych, światowych ocenach, no to jest tak, że ci, którzy łakną, są... No, może jakąś pomoc dostają, ale raczej są w pogardzie. Natomiast w Królestwie Bożym jest powiedziane, że oni są błogosławieni i będą nasyceni i tutaj jest też błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Więc widać wyraźnie, że jest tutaj różnica. Jeżeli patrzymy na to ziemskim sposobem, to te błogosławieństwa wydają się po prostu teoretyczne. Natomiast mamy choćby w psalmach powiedziane, że ci, co nieśli ze łzami ziarno, potem z radością nieśli plony. Więc człowiek, który uwierzy Panu Jezusowi, otwiera oczy. Otwiera oczy i widzi Królestwo Boże. Tak jak było to już powiedziane wielokrotnie, kto Wierzy Pana Jezusa, rodzi się na nowo i ujrzy Królestwo Boże i widzi, że przez te wszystkie okoliczności jest Boża ręka. I On, Bóg, wszystko kontroluje. Nic nie jest poza Jego mocą, nic nie jest bez Jego kontroli. I wtedy zupełnie inaczej oceniamy te wszystkie okoliczności, które mamy dookoła i też widać, że 22, że będzie tutaj znowu błogosławieństwo na tych, którzy są gotowi tak się zjednoczyć z Chrystusem, że ujawnią się i ludzie będą nienawidzić i będą wyrzucać, będą obrażać, lżyć to znaczy obrażać was będą i będą pomiatać tym imieniem, tak? czyli mamy swoje imię, mamy honor rodzinny, a ludzie powiedzą, nie, to jest wszystko bezwartościowe, bo on się przyłączył do Chrystusa i on jest synem człowieczym razem, więc to jest straszna obraza. Więc tutaj widać, że świat tym wszystkim gardzi ale Bóg na to patrzy z błogosławieństwem. Widzieliśmy to u uczniów, że radowali się, bo byli uznani znosić obelgi dla imienia Pana Jezusa. Czy gdy obraża nas świat z powodu tego, że jesteśmy z Panem Jezusem, to cieszymy się? Czy raczej koncentrujemy się na tym negatywnym, że znowu coś straciłem, przez to, że jestem z Jezusem. Radujcie się i weselcie w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest gdzie? W niebie. W niebie. Więc my mamy skarbiec. Ten skarbiec jest w miejscu bezpiecznym. Gdy ziemia i wszystkie dzieła na niej spłoną, jak mówi Piotr, apostoł, to ten nasz skarbiec przetrwa. A wszystko, co mamy na tej ziemi jako nasz skarbiec, to przepadnie. To można porównać do plemion izraelskich. Część plemion przed Jordanem chciała już się zadomowić, a jedynie pomóc Reszcie Izraela zdobyć ziemię obiecaną. To jest właśnie przykład tych, którzy nie wyciągają lekcji z tych błogosławieństw. I oni chcą mieć już skarb tu. Oni chcą mieć chwałę tutaj, więc się nie przyznadzą do Pana Jezusa albo zrobią to na tyle umiarkowanie, że świat jeszcze będzie ich lubił. I też będzie to w ten sposób, że po prostu będzie to takie chwiejne świadectwo. Natomiast jak potem napadł na Izraela wróg, to te trzy... Dwa i pół plemienia jako pierwsze poszły w niewolę i ten cały ich majątek przepadł. Tak samo jest z nami. Gdy zaangażujemy nasze siły, żeby się podobać temu światu, to to wszystko weźmie i zmarnieje, przepadnie. Gdy diabeł przypuści szturm, to najpierw poniosą szkodę ci, którzy mają skarby tu na ziemi bo tych niebieskich diabeł ruszyć nie jest stanie i jego ludzie. I biada wam, bogaczą, 24 właśnie o tym mówi, bo już odbieracie pociechę swoją. Tak jak właśnie te, pokol, te dwa i pół pokolenia już wcześniej przed przejściem przez Jordan zaczęli spasać swoje bydło, zaczęli radować się dziełami rąk swoich. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Oczywiście tu też jest pewna analogia do tego, co widzimy w V Mojżeszowej pod koniec. Tam też są i błogosławieństwa, i przekleństwa. I to jest podobna konstrukcja. Są przez Pana Jezusa wyjaskrawione te różnice między dwoma postawami. Albo Bogiem naszym jest brzuch, tak jak czytamy Filipian, i wtedy to, co jest... Naszą chwałą tak naprawdę jest tym, czego powinniśmy się wstydzić, albo nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, nie patrząc na to, co mówią tu na ziemi. w tym kończącym się urywku widzimy że przychodziły całe rzesze ludzi także dręczeni przez duchy cała rzesza pragnęła się go dotknąć dlatego, że moc wychodziła z niego i uzdrawiał wszystkich widzimy tutaj ludzi udręczonych Przecież różnego rodzaju rzeczy. Czy to jakieś dotykające bezpośrednio ciała, czy to jakieś chromi. Co one oznaczały w tym społeczeństwie? Myślę, że oznaczały, można powiedzieć, brak błogosławieństwa Bożego. Bo ludzie, którzy w tamtym czasie byli w jakiś sposób zamożni, dobrze im się powodziło, to uznawani byli za błogosławionych przez Boga, uznawani byli za tych, którzy, których Bóg wspomaga w tym wszystkim, a ci, którzy byli biedni, to jak gdyby tego błogosławieństwo, to błogosławieństwo na nich nie spoczywało. I teraz oni w tym swoim całym utrapieniu, utrudzeniu przychodzą do Pana. Pan ich uzdrawia. Cofa ich te tręczące ich choroby. Ale też wypowiada do nich to pocieszenie. I mówi można powiedzieć tą właściwą prawdę. Mówi właśnie, że to ci ubozy u Boga są najbardziej błogosławieni albowiem wasze Królestwo Boże ponieważ oni przyszli do Pana Jezusa w szczerości swojego serca, w szczerości swojego sumienia uwierzyli w tą doskonałą moc Pana Jezusa uwierzyli w to, że On nie jest to jakieś dzieło przypadku nie jest to jakimś zwykłym człowiekiem ale jest tym Mesjaszem, tym posłanym Synem Bożym. I z wiarą przychodzili do Niego, aby On ich uzdrowił. I za nagrodę tej wiary Pan Jezus wypowiada właśnie te wszystkie błogosławieństwa, jakie od tej pory tutaj następują. A ci, którzy byli zdrowi, którzy byli zamożni i tak dalej, ci nie potrzebowali lekarza, tak jak Pan Jezus mówił, ci nie przychodzili do Pana Jezusa, dlatego Pan Jezus też im nic nie mógł dać. Z rozważanego fragmentu możemy, myślę, wyciągnąć dwie myśli dlaczego Bóg chce, żebyśmy tacy byli. Pierwsza jest w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział dwunasty wiersz Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was odmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. I to jest pierwszy cel, żeby Bóg odebrał sobie chwałę i drugi cel jest w, w liście do Rzymian, dwunasty rozdział, dwudziesty wiersz. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel Twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. I drugi cel to jest, aby przez nasze zachowanie do ludzi może dotarła jakaś myśl, dlaczego my tacy jesteśmy i może przez to się nawrócą. I tutaj Bóg daje też myśl, żebyśmy nie promowali się tym, co nam ludzie czynią, bo tak naprawdę tą zapłatę będziemy mieć u Boga i powinniśmy skupić się na tym, żeby się Bogu podobać, a nagrodę Bóg nam już da. Miałem na myśli właśnie to, że dzisiaj dzisiejsi ludzie może nie cierpią takiej choroby, nie szukają pomocy u Boga w swoich chorobach, pokładają nadzieję w lekarzach i tak dalej. Może bardziej potrzebują. Duchowej pomocy, ale wielu też ludzi, jak i sami żeśmy tego doświadczyli, uważa się w jakiś sposób za bogatych. W ten sposób, że pochodzi z dobrej rodziny chrześcijańskiej, wierzącej, ma jakieś swoje wyuczone, wcześniej rzeczy, poprzez tam religię, przynależność do jakiegoś kościoła i tak dalej. I to dla nich jest tak drogocenne, że nie chcą się tego puścić. Tak obserwując właśnie może niektóre kraje, które są można powiedzieć w takiej nędzy duchowej, całkowitej, że yy, czczą jeszcze bardziej y, te wszystkie figury, rzeczy, choćby nawet y, Indie czy Chiny zauważamy tam dużo więcej nawróceń stosunkowo w porównaniu do ludności jak u nas, bo właśnie u nas się wszyscy mają za chrześcijan, a tam ci ludzie po prostu zauważają w jakim beznadziejnym stanie są. Dlatego chcą odwrócić się od tego i przyjąć to, co Pan Jezus oferuje. Chociaż tak naprawdę sami wiemy, jaki stan tego w Polsce jest. 19, a cała Rzesza pragnęła się go dotknąć i w zasadzie myślę, że też yy, gdybyśmy się siebie tam postawili właśnie tam, tam czy teraz w tym czasie, prawda, czy też mamy to pragnienie dotknąć się Pana Jezusa i w zasadzie żeby się tak dotknąć Pana Jezusa to yy, to od razu to tak na przykład to zrobiła ta co wzięła przyszła u tego Szymona i namaściła nogi tym alabastrowym olejkiem albo ta, która tam ten narodowy olejek wylała czy maś to jest wtedy już nie pamiętam i te kobiety one się właściwie go dotknęły a później pan odpowiedziała, powiedział, że ona, ona ta, tam ta no, w tym tak. domu Szymona, że bardzo miłowała jej, odpuszczone jej liczne grzechy. To w sumie zanim się go dotknęła, to te grzechy, te, tą swoją grzeszność już osądziła po prostu i wtedy się go dotknęła. I w sumie tak samo my, dzisiaj, kiedy byśmy chcieli się, tak jak teraz Panu Jezusa dotknąć to od razu wstawają przed nami nasze grzechy przeszkadzają żeby go dotknąć, to od razu przeszkadzają te grzechy i raczej jeśli są te grzechy to wolimy się nie dotykać bo tak po prostu to działa niestety, kiedy mamy jakieś grzechy czy żyjemy poświatowemu to Pana Jezusa nie chcemy się dotykać i to tak jest po prostu nasza światowość, grzeszność, nasze życie takie, co się nie podoba Panu Jezusowi, przeszkadza w tym, żeby się go dotykać, żeby być blisko Niego. No i to po prostu musimy usuwać, wyznawać, ukorzyć się i chcieć się właśnie dotykać Pana Jezus Tak ta Rzesza pragnęła, tak jak i my, tak i my po prostu, żeby to Pragnienie po prostu w nas było dotknąć się i być blisko Pana Jezusa. Takim miejscem, którym możemy to zrobić, właśnie jest krzyż Zbawiciela. Jeśli człowiek, który... Chcę wyznać grzechy to w duchowy sposób musi przyjść pod krzyż a tam miejsca jest bardzo dużo i bardzo pusto i tam bardzo mało ludzi przebywa właśnie pod krzyżem nie mówię o, ludzi, o ludziach niewiary ale mówię o ludziach wiary i dlatego Ci błogosławieni, ubodzy w duchu, bo tak jest w Mateusze napisane, że to właśnie ci, którzy są przez tych ludzi tacy uważani, że oni są tacy ubodzy, że oni nic nie mają. to właśnie wy macie to Królestwo Boże? Że, ale ten najmniejszy człowiek, który poszedł za Panem Jezusem i uznał Go jako swojego Zbawiciela i Pana, jest o wiele bogatszym człowiekiem niż cały świat. Tak samo jak ten y, pewna kartka z kalendarza mówiła, że dzisiaj w mieście umrze najbogatszy człowiek. I y, doszło właśnie do tego y, bogatego człowieka i tak może powiedzieć, trząsł się bo myślę właśnie, że on jest tym najbogatszym i że on to umrze i miał lekarza przez całą noc w swoim domu okazało się, że cały dzień przesiedział u niego lekarz a on nie umarł ale dowiedział się, że jego pracownik ten naj, może wiedzieć, którym pogardzał który nawet chleba nie miał, żeby zjeść ten chrześcijanin, z którego wiele razy się śmiał on właśnie zmarł tej nocy najbogatszy człowiek w mieście i to nie chodzi o to bogactwo y, materialne tutaj ta ubogość to jest może powiedzieć takie y, ta sytuacja y, patrzenie ludzi którzy y, patrzą po prostu w taką pogardą ale jednak y, możemy się radować z tego że mamy to bogactwo u Boga i to jest więcej warte niż cały świat i dlatego dążmy do tego, co jest bogate w Bogu, a nie co jest bogate w ludziach. Bo y, te wszystkie rzeczy, które są na tym świecie, one zmarnieją. I dlaczego my ludzie mamy się trudzić y, dla tego świata i dla tego ognia? Bo list Diana mówi nam, że... Pierwszy wizjana. Siedemnasty wiersz, drugi rozdział. Z drugiego rozdziału, siedemnasty wiersz. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Tak. Ci... Ubozy w duchu. Ci ubozy duchowo, czy ubozy w duchu, albowiem wasze jest Królestwo Boże. To jest większy skarb, kochani. Mieć, być w obecności Bożej. Wyobraźmy sobie tych uczniów, którzy weszli z Panem Jezusem i oglądali chwałę Bożą. Ten Piotr, który przecież był człowiekiem porywczym który chodził yy, i chciał jakoś nakarmić swój dom i mówi tej nocy nic, żeśmy nie złowili. Ale właśnie on pozostawił wszystko i poszedł za Panem Jezusem. I on właśnie był na górze yy, i widział yy, Eliasza i Mojżesza, ale yy, po pewnym czasie zobaczył tylko samego Jezusa i to było najlepszą rzeczą. Ci którzy chodzili za Panem Jezusem byli uważani za nie, przez tych, którzy na nich patrzyli za takich ludzi, którzy kogo oni też tak znaleźli za kim tak też podążają ale przecież tak jak mówił Jan Chrzciciel w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale 29 wiersz. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem wam. Za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. Ale inny wiersz mi chodziło. 26. Odpowiedział im Jan, mówiąc, ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. Tak, Ten, który, yy, który stoi, możecie go się dotknąć, ale wy go nie znacie i nie chcecie go poznać. I błogosławioną rzeczą jest, kochani, jeżeli ktoś ma Pana Jezusa i chce się go dotknąć, chce z Nim przebywać, to jest o wiele większe bogactwo i błogosławieństwo niż cały świat. Garek bardzo szybko się przesunął do przodu, ale postaram się streścić w ciągu minuty. Jako przykład tego e, błogosławieni ubodzy e, chciałbym podać z drugiego listu do Koryntian szósty rozdział. Pisze to apostoł. Wiersz dziesiąty i mówi e, tak, troszkę dalej. Jako ubodzy jednak wielu ubogacający, również do Koryntian 6:10, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający, czyli jest ubodzy i potem nic nie mający. Rzeczywiście w Ewangelii Mateusza, i to jest taka pewna trudność, żeby to rozdzielić, jest napisane ubodzy w duchu. Ale w tym wypadku, gdyby chodziło o duchowe tego znaczenie, bo być ubogim w duchu, czyli niepysznym, niedumnym, niezazdrosnym, uniżonym, to jest być ubogim w duchu. Gdyby chodziło o, tylko o tę duchową stronę, to wtedy 24 wiersz mówiłby bogatym w duchu, bo to jest przecież kontrast. Ubodzy, bogaci, łaknący, nasyceni, płaczący, śmiejący, znienawidzeni, Dobrze o nich mówić będą. Więc widzimy, jest kontrast do każdego z tych czterech przykładów. A w 24. wierszu na pewno nie chodzi o bogatych w duchu. Chodzi o tych, którzy są bogaci teraz, ale nie znają Pana. Myślę, że to też jest dobrze zauważyć, że nie chodzi o to, że bardzo dobrze jest być biednym. Tak naprawdę to jest to bardzo trudne, czy przykre, być biednym. Tu nie chodzi o sam fakt ubóstwa, ale o bycie. Czy kiedy ma się mało, i tu jest kluczowe zdanie, 22 wiersz tego Łukasza 6, ostatni fragment. Z powodu syna człowieczego. Jeśli z powodu Jezusa Chrystusa mam mało, to jestem błogosławiony jednak. Przykładem tego jest to, co jest napisane w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 34 wiersz przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. A więc widzimy z jednej strony ubodzy, bo ich okradli, ich ziomkowie. Ale z drugiej strony, z drugiej strony bogaci, bo posiadają majątność w niebie. Widzimy, że Pan Jezus podkreślał większą wartość rzeczy duchowych nad materialnymi i widzimy to też na przykładzie Piotra, który powiedział do tego chromego przed świątynią: srebra i złota nie mam, ale co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. Imię Jezusa, to miał. Świetne cykle. Nie, nie, nie, Dzieci nie, nie, nie, nie, nie, Dzieci to. Znają. Dzieci znają to. 284 osiemdziesiąt ja cztery. raz, gdy nas. Prawda, Na serca się nie wieczy No! Mas, o, że kocha bo. To nasz, to cały śmi. Niech wszyscy słyszą, na światło na słyszą, że światło na że na ich na światło na światło Bóg. By każdy Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi. Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Zaśpiewajmy numer 119. Panie Jezusa, kto spojrzy, że na krzyż. ten swych podniesie się for Cheers. Yeah.